Dzień dobry. Pszczele wieści, z tej strony. Jakub. Emil. Znajdujemy się na 14. Świętokrzyskim Święcie Pszczoły. I będziemy dla Państwa stąd robili reportaż. Na razie jest godzina wcześnie rano. Jak się czujemy? Bardzo dobrze. Zwarci i gotowi do walki. 40, 40, 40. Zapraszam. Skąd taki pomysł? Od ilu lat już Pan organizuje to przedsięwzięcie? Więc to dokładnie na przełomie 15-14 lat temu, kiedy powstawała jakby potencjał turystyczny miejscowości Bałtów z tratwami na początku i później z Jura Parkiem Bałtom, czyli z Parkiem Dinozaurów, szukaliśmy też różnych form wypromowania tego miejsca, nie tylko jako takiej kampanii produktowej, jaką są dinozaury, ale kampanii wizerunkowej, szeroko rozumiany Bałtów, miejsce, które przyciąga, która które magnetyzuje różne środowiska. I osobiście miałem przyjaciół w miejscowości Przemków. To jest południowo-zachodnia część Polski, gdzie organizowali taki festiwal miodu i wina. Ja tam byłem, zobaczyłem, powąchałem, pomacałem, posmakowałem i, i mówię, no fajnie jakby na naszym terenie takie przedsięwzięcie o podobnym charakterze też miało miejsce. Z roku na rok ta formuła się rozwija. Oczywiście te takie elementy jak na przykład konferencja naukowa, one są są, są zawsze. W tym roku też rozwinęliśmy tą formułę o kilka różnych stref. Czyli jakich na przykład? Tak, najważniejsza i najbliższa dla mnie to, to, że mamy strefę warsztatową, czyli obok branży pszczelarskiej, czyli na przykład ciasteczek, które zwą się całuskami na bazie miodu, gdzie uczestnicy mogą je wyrobić i skonsumować lub wziąć sobą, czy wyrabiania figurek z wosku pszczelego. Mamy na przykład Bractwo Bartnicze z Augustowa, które pokazuje, jak to niegdyś Pszczelarze, czy tutaj bartnicy tworzyli domki, domy dla, dla pszczół, czyli barcie i tak, w takich warsztatach można wziąć udział. Mamy warsztaty tkackie, gdzie jest warsztat tkacki, jest ponad stuletni, gdzie Jadzia z Rzeczniowa pokazuje, jak to niegdyś kobiety, szczególnie w tych okresach zimowych, siadały wspólnie i tkały różnego rodzaju serwety, obrusy, czy nawet końcówki strojów. Mamy ciekawy taki warsztat przez Tereskę na tutaj z która robi krajanki. To są takie wykończenia do różnego rodzaju strojów damskich i, i, i męskich, głównie przy mankietach, czy tutaj przy kołnierzykach. Bardzo fajne tradycyjne metoda, ale wyrabianie poszewek korzystujących kaszę gryczaną, a dokładnie łuskę z kaszy gryczanej, czy warsztaty zielarskie, czy warsztaty Warsztaty, robienia y, herbatek. Myślę, że nikogo nie pominąłem. Do tego no, strefa artystyczna, ale w tym roku trochę rozbudowana. Odwołujemy się do lokalności y, i do takiego ludowego y, kontekstu zespół Bałtowianie Biesiada, y, zespół Orkiestry Dętej z Szastarki, ale też podsumowaniem, zwieńczeniem tego święta pszczół będzie y, występ zespołu Milano, kultowego zespołu reprezentującego muzykę i popkultury która teraz jest bardzo popularna i jeszcze jednym z dodatkowych elementów takich poprzedzających sam, sam, sam festiwal nasz jest ogłoszony konkurs dla szkół z terenu Krzemiennego Kręgu, jest to 10 gmin Pszczoły Nasze Życie, konkurs plastyczny który to ma, miał pokazywać, prezentować to jak dzieci, młodzież postrzegają pszczoły, ale też jaką rolę funkcję pełnią w ekosystemie jakie są formy ochrony pszczół dzikich i pszczół miododajnych. Ale jeżeli ktoś potrzebuje większej ilości wrażeń, to również może zwiedzić właśnie park, gdzie są m.in przedstawienia lądowych dinozaurów w skali 1 do 1, tak? Dokładnie tak, no i tego, czego nie powiedzieliśmy, bo pytanie było o nowe formy, no i oczywiście ta, to rdzeń, co jest, czyli strefa wystawiennicza. Ponad 50 wystawców z branży pasiecznej, pszczelarskiej, produkty, miody, pochodzenia, sprzęt pszczelarski, lecz, naturolecznictwo, zielarstwo i tak dalej, czy rośliny miododajne. Jak zwykle przy takich okazjach to, co jest dla nas bardzo ważne, to to, żeby goście, którzy do nas przybywali, zwiedzali około 80 hektarów atrakcji turystycznych, które są zlokalizowane w Bałtowskim Parku Jurajskim, czyli wspomniane dinozaury w skali 1 do 1. Jeden dzień myślę można poświęcić na ten dzień taki pszczelarski, a przedłużony weekend na pewno Państwo słuchacze radia w spędzą tu faktycznie odpoczywając, ale aktywnie. Teraz wyjątkowo też oglądacze. Oglądacze też, bo jest naprawdę co, co, co oglądać. Czy pan jest lokalnym pszczelarzem tutaj? Tak, lokalnym. Tutaj z okolicy Bałtowa, 2 km stąd z Rutki Bałtowskiej. I jakie tutaj w okolicy są pożytki? No bardzo słabe w tym roku są, bo było sucho, temperatury wysokie, no i jest kiepsko z miodem. Ale ogólnie, czym się charakteryzuje ta okolica? No trochę mamy rzepaku, akacji mamy sporo, lipy, no ale to zależy, wie pan, od roku. To nie tak, że jest dużo czegoś jest, a jak temperatura jest kiepska, no to niestety ale się nie zbierze. Okej, okay, czyli tak jak w sumie wszędzie. Jak tutaj, czy tu już któryś raz z kolei jest to święto i jak pan znajduje to święto? Jakiś komentarz może krótki? No, pierwsze co były, to było sporo ludzi przyjechało, z ciekawości chyba przyjechać zobaczyć. No, teraz to jest dużo pszczelarzy, co przyjeżdżają, tylko sprzęt kupują. Turyst, ci co przechodzą tylko jedynie z parku, jak przechodzą później po południu, no to coś tam jest, jakieś zainteresowanie. No, ale nieduże. Kiedyś było większe. Liczymy mimo wszystko na jakiś dobry utar, tak? Dziękuję. Tak? No, no, chyba tak, proszę, <laughs> bo też my przyjechali. Proszę powiedzieć jeszcze, jak nazwa Pasieki? W Rutce Bałtowskiej. Nie, nie mam nazwy. Bo ja mam Chodzi mi 20... o to, żeby ktoś chciał kupić miód. 20 roi, także mam tam do siebie trochę zostaje. I... Pasieka hobbystyczna, tak? Tak. tak. Okay, dziękujemy. Do zobaczenia. Ja produkuję urządzenia do kremowania miodu i do odmienia pszczół. To już robię gdzieś około 20 lat, to znaczy te urządzenie do spalenia tablety kapiwarolu. To jest mój patent, to gdzieś około 18 lat temu wymyśliłem, opatentowałem i to sprzedaję. Ma pan w Polsce na to patent, tak? Tak, tak. Tu jest numer patentu i to Środkiem jest ciśnie do dołu, brzegiem do góry. On jest wymieszany tym dokładnie i skremowany. Druga rzecz, te mieszadło, dodając dodatki, powiedzmy z czekoladą, kakao, imbirem, cynamonem, troszeczkę lecznicze, to znaczy z z tym z miłożębem japońskim, czy z rzęszeniem, można mieszać i później on się nie rozwarstwi. Jest jednakowa masa, czyli w formie kremu. Ok, ale wróćmy do, pańs-, do pańskiego flagowego produktu. Na czym polega y, rozwiązanie praktyczne tego urządzenia? E, tabletka piwarolu. Łatwość, Bo kiedyś pszczelarze, ja też to samo robiłem gdzieś jakieś 20-25 lat temu, na kapselek i do ula wkładałem. Bywały przypadki, że się ul spalił albo powiedzmy no, pszczoły okłębiały. Moje urządzenie polega na tym, że wkłada się do ula, uszczelnia się ul, tabletkę podpala się, to podpala się, wkłada się tutaj i do tego otworu włącza się to urządzenie i... W ciągu 50 sekund do minuty ta tabletka jest spalona i ta amitraza, czyli ten lek, można powiedzieć, jest w ulu i zabija e, warozę, a pszczoła uwalnia się od Właśnie. tego. Tutaj mam takie dr dręcze. Nie, to to. Czy, czy zna pan może polską nazwę na Waroa destruktor? E, tak. Jak, jaka jest? E, zaraz zaraz mówię sobie e, w tej chwili. No wyszło mi z głowy w tej chwili. dręcz przelik. A! P profesor no. Wojka. Ja myślę. No właśnie. I po prostu to urządzenie, jak rozumiem, pomaga jeszcze efektywniej yy, no, zabijać dręcza A pszczele. tak. Po prostu jest ułatwione. Bo yy, tak jak wspomniałem, bo przedtem na pompkę robili. Różne różne metody pszczelarzy, żeby tego waroza je jednak niszczyć. Bo to on się pojawia, on będzie z nami. To tak jak inne choroby są, tak samo ta, ta waroza właśnie... Zostanie do końca. Zostanie. Póki będą pszczoły, taki będzie waroza. Bo... Też, też te... Te, te, też tak uważam, przy, przy, przynajmniej w możliwej, wyobrażalnej przyszłości. No dobrze, ale najważniejsza jeszcze rzecz yy, yy, przy yy, handlu tym urządzeniem, czyli jaka cena? Yy, to kosztuje 159 zł. Tak. Są 10 zł. I cały, kom, cały komplecik naprawczy to kosztuje 20 zł. Tak, tak, jest wszystko zlutowane. Mogę panu pokazać? Okej, okay, dziękuję panu za rozmowę, nie przeszkadzam. <głosy> <głosy> Dzień dobry. Dzień dobry. Podcast Pszczele Wieści, czyli takie radio internetowe. Chcielibyśmy krótki wywiad zrobić. Co tutaj, co, co tutaj pan poleca? Co tutaj pan oferuje? No, znaczy, Polecam to, co oferuję, To było chyba właściwie określenie. Sprzedaj matki pszczele insymiowane. To jest moja specjalizm. Hodowcą pochodzę z Końskowoli z okolic spod Puław. specjalizuję się w inseminowaniu matek pszczelich. to jest e, taka sztuka. I to są wszystkie, wszystkie matki inseminowane, tak. tak. To jest taka jakimi sztuka, trudniami? E, to jest taka sztuka dokończę myśl, okay. która umożliwia kontrolowany dobór e, Par rodzicielskich, co przyspiesza efekt hodowlany w tak, No, oczywiście. Iloma trudniami te matki są zapłodnione. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby jak się posiada tą umiejętność techniczną, dobrać właściwych rodziców. Bo to inseminacja to nie tylko polega na tym, że inseminujemy, prawda, ale chodzi o to, żeby właściwie dobieramy. Do jednej matki około 10 trudni potrzebujemy, gdyż to uzyskujemy 8 mm sześciennych i to jest taka przyjęta ilość nasienia na jedną matkę pszczołom. Czy jest pan hodowcą, selekcjonerem? Tak, dlatego że pszczoły jak inne zwierzęta, jest to hodowlane, jest pszczoły, zwierzęciem hodowlane poprzez selekcję, dobór. Możemy ulepszać cechy użytkowe tych pszczół. Okej, okay, po ile te pszczoły są? W moim przypadku tutaj wyceniłem jedną matkę na 50 zł. Ale one są To Inseminowane. Tak, inseminacja, czyli sztuczne tak. Zobaczmy, czy jest mój autorski, e, znaczy nie, zobaczmy, czy jest mój artykuł. Nie mam jeszcze tego. Chcieliśmy porozmawiać o tych lipach, bo tutaj nas przyciągnęły no te napisy. Pani. A okej, okay, to może podejdziemy. No, tam. możemy. Proszę powiedzieć, dlaczego pani sprzedaje lipy na dniu pszczoły? E, no, lipy sprzedaję na dniu pszczoły, dlatego że są to lipy szczepione, kwitną bardzo szybko, no i później mają pszczelarze pożytek z tego. Pszczółki przynoszą i pyłek, i miód. No i spadziują też jeszcze na, na... Ile trzeba czekać, zawsze mnie to interesuje, no. po posadzeniu, żeby się pojawił pierwszy jakiś A, znaczący pożytek. pan co, jeśli chodzi o lipy szczepione, to pierwsze kwiatuszki drobne są już nawet na niektórych lipach w pierwszym roku. Powiedzmy wonna, japońska, małtkiego lipa szybciutko kwitną. Ale nawet jeśli nie zdążą zakwitnąć jakoś obficie, zanim powiedzmy, no, powiedzmy szczerze, zanim ubrzemy prawda? No bo w końcu kiedy skończymy na żywo, to chyba warto, warto sadzić z warto, innych względów. Prawda? Warto sadzić, no, jest to taka, takie drzewo bardzo pożyteczne, no, również i, i, i poeci o nim pisali także, ale no głównie my to głównie pod miododajność. Okej, okay, ale jakie gatunki? Bo wiem, że lip jest dużo gatunków. Wie pan co? My tu mamy akurat 11 gatunków. O, to może pani wymienić? Mogę. Jest lipa wonna, lipa japońska, małtkiego, kwietna, ledenbori, Rancho, szerokolistna, wielkolistna, mongolska, ledenbori mówiłam, no... Nie wiem, co tam jeszcze, Już a, nie pamiętam. A takie Kremska. gatunki, które naturalnie występowały w Polsce, to ile ich jest? E, wie pan co, naturalne to są dwa. Szerokolistna i drobnolistna. I to I są podstawki, tak, na y których szczepimy. Jak... Jakie są argumenty za tym, żeby wsadzić ewentualnie te inne, a nie opierać się na tych... Dwóch? A no, wie pan co, no właśnie to jest to, że one zakwitają dużo szybciej. No bo jeśli wsadzimy taką lipę e, z nasiona, wysiejemy i ona dopiero gdzieś za 15-20 lat ma szansę na zakwitnięcie. A tutaj... E... Ale one, czy, czy te inne są dobrze dostosowane do klimatu polskiego? Tak. Te, które ja tutaj posiadam, gatunki, to jedynie mongolska jest taka troszeczkę mało odporna, a resztę lipy pięknie zimują i pięknie się rozwijają w naszym klimacie. Okej, okay, czyli wzbogacajmy różnorodność, jak rozumiem, gatunków, tak? Tak jest. Od ilu lat organizujecie tutaj tą imprezę? Jest to już czternasta edycja, z których dwie miały rangę ogólnopolską. I to jest właśnie druga ogólnopolska, tak? Ta nie jest ogólnopolska, no ale powiedzmy, że wielkość, poziom, zakres działań jest już mniej więcej zbliżony i wypracowany przez te wszystkie lata. W zeszłym roku prawdopodobnie były jakieś utrudnienia związane z pandemią, Tak. Udało nam się to ominąć w tym sensie, że uzyskaliśmy oficjalną zgodę, trzymaliśmy pewne reżimy, plac był ogrodzony, ilość przestrzegana użytkowników, plus oczywiście wszystkie zabiegi sanitarne niezbędne do tego, żeby brać udział w takiej masowej imprezie. Jak mógłby Pan zmienić pokrótce większość atrakcji, które tutaj boże, i zareklamować i zaprosić osoby w przyszłym roku ewentualnie? No myślę, że na pewno zachęcający jest fakt, że mamy zawsze przynajmniej półsetki wystawców, z czego znaczną część zawsze stanowili nam goście z zagranicy, no z tym, że w tym roku z racji obostrzeń covidowych wypadła Ukraina, która jest bardzo licznie reprezentowana. Mamy tylko kolegę pszczelarza z Litwy no i firmę węgierską. Natomiast zawsze takie bardzo mocne przedstawicielstwo ukraińskie było takim stałym gościem i przywozili zresztą bardzo interesujące wyroby, tudzież uczestniczyli w konferencji. No niestety, w tym przypadku nie mogliśmy ich zaprosić, no bo, bo granica została zamknięta. Tak, ma tutaj... Yy bogatą ilość kramów, tak, jeśli chodzi o, o tą część wystawienniczą. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że niemalże wszyscy liczący się producenci, w tym najwięksi producenci, no, są naszymi zawsze stałymi gośćmi, a z tego co widzę przybywają nowi. Szczególnie mocno rozbudowuje się ta część, bym powiedział, yy, związana z medycyną, yy, która ma chronić pszczoły, czyli wszelkiego rodzaju leki, preparaty, które są skierowane przeciwko zagrożeniom pszczół. E, Probiotyk z Polska. Jestem, e, mam zaszczyt i przyjemność prowadzić na Lubelszczyźnie, Lubelskie Centrum Mikroorganizmów. E, dzisiaj jesteśmy i naszym bohaterem jest Api Apibiofarma. Kompozycja probiotyczna, wzbogacona o fermentowane zioła. E, I to jest właśnie ten czas, kiedy tutaj na, nasi pszczelarze tak, sięgają po ten produkt. E, dosyć popularny, chwalony i sprawdza się tutaj w pasiekach. Ale co on daje? Czy to jest bardziej lek czy suplement? Jeżeli chodzi o bakterie probiotyczne, jest to bardziej taka odbudowa flory bakteryjnej, budowa odporności. W tym zimowym zakarmianiu chodzi głównie o to, by podane syropy tak, były przez te pszczoły lepiej strawiane, żeby te jelita dobrze pracowały. Funkcja po prostu bakterii probiotycznych jest kierowanie tych procesów w układzie pokarmowym na prawidłowe. Czy przeraz może jakoś zobaczyć efekt tego działania. Czy pszczelarz. Ciężko tutaj y, aż tak nadto y, zauważyć te zmiany y, y, jesienią. Głównie chodzi o tą wiosnę, kiedy pszczelarz otwiera, tak? kiedy idzie do pasieki i sprawdza stan swojej pasieki. I tutaj i tu dopiero widzimy te efekty, kiedy pszczelarze idą z informacją do mnie, że, że czystszy jest ul, mniej odchodów, tak? Ponadto, jak wspomniałam, są tu fermentowane zioła, więc te zioła też są, nie są bez znaczenia. Ja mogę tu pokazać e, taką e, tabelkę, dobrze. tak Mamy tutaj wyszczególnione e, te, te zioła, które tak naprawdę idą w kierunku zdrowia pszczół, e, poprawiają strawialność. Czyli krótko mówiąc, e, jeżeli pszczelarz to stosuje, to w, dany, u, w danym ulu prawdopodobnie ma zdrowsze pszczoły według Pani, tak? Zdecydowanie. Okay, a kiedy to stosować? Kiedy, tak? kiedy to stosować tak w takim razie? E, tak jak wspomniałam, wiosna i, i, i jesień, e, czyli ten moment, e, prze, w sumie przed jesienią. Końców, Ale czy tak po ta prostu na wszystkich pszczołach? Na pewno kondycjonowanie tych słabych rodzin pszczelich i na nich będziemy wiedzieli, bo jeżeli są rodziny ogólnie mocne, silne, no to te, te zmiany tak, na plus są naprawdę niewidoczne, ale na takich pszczołach, które, no, że tak powiem, ciężko pracują. Mam kilka pasiek wędrownych, objazdowych, no i rzeczywiście na tych pszczołach moi pszczelarze zauważają poprawę kondycji. jak to stosować w praktyce? W praktyce 50 ml na rodzinę, dajemy to do syropu, podajemy w jednej lub no w dobrze, kilku ale dawkach. ale jeżeli pszczelarz karmi tylko jesienią, to jak wtedy podać? To tylko jesienią? Możemy podać to jak najbardziej tylko jesienią. My, w zaleceniach naszych są, jest dawka jesienna i wiosenna. To pszczelarz decyduje, a pszczelarz naprawdę to, to są fantastyczni ludzie, którzy naprawdę swoim okiem wiedzą, jaka jest kondycja pszczół. Mają narzędzie w postaci probiotyku, więc wiedzą, kiedy sięgnąć i jak ufa mi w tą intuicję po prostu tych ludzi co, co to są za produkty proszę to są powiedzieć co... probiotyki y, dla ludzi, dla zwierząt y, apifarma jest dla pszczół y, to jest i do pojenia i na opryski i do zasiedlania dobrymi bakteriami po prostu co to znaczy dobre bakterie to są takie bakterie, no nie patogeny. Jeśli dobre bakterie mamy w sobie, to nie ma miejsca dla tych złych. Dlatego tak samo i dla ludzi esencja jest, na przykład na, po prostu one są w żołądku i zasiedlamy po prostu tymi esencją, tymi dobrymi bakteriami i one nie puszczają tych złych. Dobrze, ale jesteśmy na e, imprezie pszczelarskiej, więc no proszę właśnie. powiedzieć, e, dlaczego pszczelarze mieliby to stosować? No wtedy są e, pszczoły zdrowsze, po prostu mocniejsze i też nie dopuszczają do siebie tych patogenów. W ten sposób. Ale okay. są jakieś badania, które to potwierdzają? Są badania prowadzone przez Uniwersytet we Wrocławiu i właśnie przy współpracy z tym Uniwersytetem został opracowany no, ten produkt. Poza tym mamy Instytut Technologii Mikrobiologicznych w Turku, który pilnuje no, stanu jakości tego, tych produktów. No dobrze, ale mamy przeleża powiedzmy, który nie stosuje, który stosuje. To ten, który będzie stosował Państwa produkt, według Państwa czym taka posieka może się wtedy wyróżniać. So, czy, czy będzie, nie wiem, to skutkowało zwiększeniem produkcji, zmniejszeniem na przykład ilości eh, potrzeby stosowania, ilości różnych leków? Jak najbardziej. Pszczoły będą zdrowsze, odporniejsze, yy, będą bardzo dobrze zimowały, a w przypadku jakichś zatrucia, zatruć yy, złymi pożytkami sobie świetnie poradzą. Yy, jakość miodu oczywiście będzie też lepsza i, i, i no, ogólnie będzie bardzo dobrze wpływało na stan yy, rodzin pszczeli. Jak to jakość miodu lepsza, ale jaki mechanizm za tym stoi? No, zdrowe pszczoły dają zdrowy miód. Okej, okay. jest takie przełożenie, tak? tak. No bo wydaje mi się, że chyba żadna choroba e, pszczela w sumie nie wpływa jakoś negatywnie na organizm ludzki. Z tego, na, co, z tego, co mi wiadomo. Czy pszczoły, pszczeli? nie Na, na, na ludzkim, bo w sensie człowiek jest konsumentem miodu. Tak, tak tak, e, tak ale jest zdrowa pszczoła, to będą, będzie miód. Be, miod, e, I dzięki temu, że będziemy no, my ludzie, konsumenci, e, no, zdrowi tak samo korzystać z, te, z tych dobrodziejstw A poza tym jeszcze e, choroby, które e, no, e, są utrapieniem pszczelarzy i pszczół, no to dzięki stosowaniu probiotyków naszych, e, no, eliminujemy, zapobiegamy. E, działamy profilaktycznie i one nie i patogeny i przeróżne inne choroby. Ale co tutaj za produkty Pani oferuje? Generalnie to, co mamy to jest firma Sudarol, e, czyli dodatki do syropów, do ciast, do zakarmia jesienno-zimowych, jak i zarówno wiosennych. Witaminy z grupy B do rozwoju e, wczesnowiosennego przy hodowli matek, Witaminy ogólne, rozwojowe, aminokwasy, czyli uzupełnienie jakości, pyłku, czyli braku pokarmu białkowego, którego niestety u nas troszeczkę w tej chwili jest. Kwas mlekowy 15% chyba nie muszę wiele o nim mówić, ale pszczelarze używają często w tej chwili jako zamiast podkurzacza. Czyli ten kwas mlekowy zamiast podkurzacza, szczególnie w warunkach leśnych jest problem. Jak to? Normalnie bierzemy, przelewamy to do opryskiwacza jak do kwiatków, takiego normalnego ręcznego domowego i zamiast podkurzacza podnosimy daszek, powałkę, robimy cokolwiek pszczoła sobie fajnie schodzi w dół, robimy to, co potrzebujemy z jednej strony, a z drugiej strony cały sezon przeszkadzamy warozie, kopiemy ją w kostkę, tak? Ona sobie parza aparat gębowy, nie jest w stanie się tak nam namnażać. Dodatkowo kwas mlekowy to jest naturalny i fizjologiczny, więc jeżeli pszczoła sobie go zliże, reguluje sobie przewód pokarmowy. Działa to również dezynfekujące na ramki, na ule. Jest tutaj jeszcze 5% kwas propionowy, który jest przeciwpleśniowy przeciwgrzybiczy. To taka... czyli, czyli dręcz przy się głodzi. Dręcz się przy nim głodzi dokładnie nie Pani żal? Takich tutaj fajnych pajęczaków? Nie, nie jest mi go żal i myślę, że chyba w większości że nie jest żal. Mi jest na przykład. Żal? Oczywiście. Nie, no akurat z tego nie jest żal, bo później pszczoła ma to, co ma. Nie będziemy akurat dyskutować, czy jest go żal, czy nie, ale wszyscy robią wszystko, żeby leczyć. I tutaj chodzi o to, żeby używać jak najmniej ale tej ciężkiej można chemii, robić, tak? Ale robić bez i ze żalem, dlatego no bez... Bez... Nie, to, to, to ja robię to bez żalu, proszę mi powiedzieć, robię to bez żalu. Wierzę. E, więc e, chodzi tutaj o to, żeby jednak jak najmniej tej ciężkiej chemii po prostu używać, tak? Dobrze, ale jeszcze jedno pytanie. Jaki to jest, e, jak jest ten tego kwasu, które używa się zamiast, ale zamiast podkurzacza również 15%? Tak, to jest normalny 15%owy, e, tylko mówię przelanie do opryskiwacza takiego jak do kwiatków i to już jest gotowy rozrobiony produkt i też 15% zamiast podkurzacza. Ale czy nie jest to trochę kontrowersyjne, co pani mówi? No bo 15% stężenie to jest jako lek. I to nie jest... Żaden akarycet, yy, yy, który zabija yy, dręcza pszczelego, nie jest też całkiem obojętny dla pszczół. Czy jak się będzie tak to stosowało non-stop zamiast podkurzacza, czy nie będzie to również negatywnie nie, wpływało na pszczoły? Nie będzie. Nie zaglądamy po pierwsze do ula codziennie. Nie podnosimy każdej ramki codziennie, natomiast nie zlewamy tego, tak? My robimy delikatną mgiełkę, czyli to jest zamgławianie. Gdybyśmy wylali 5-litrową butelkę na ul, no to wiadomo, że wtedy jesteśmy w stanie zaszczepić Natomiast my tutaj robimy delikatne zamgławianie na, na powałkę, pod powałkę na ramki, więc to nie jest naprawdę w takim dużym stężeniu, w takiej dużej ilości, żeby zaszkodzić również pszczole. Sprawdzaliśmy to już kilkukrotnie, kilka lat, różne pasieki sprawdzają, więc można to potwierdzić. A w tym sensie, że pszczoły przeżywają, no bo żeby przeżywają. dokładnie sprawdzić jak pszczoła się ma, no to trzeba jakieś badania laboratoryjne zrobić. Przeżywają, sprawdzaliśmy to przede wszystkim, najważniejsze są sprawdzanie w terenie, E, również wśród hodowców matek, który specjalnie, kilkukrotnie, e, kilka razy dziennie, kilka dni z rzędu sprawdzał po prostu oprysk na matkę. Nic się nie działo. Było wszystko tak, jak powinno być. Okej, okay, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Kostrza białka niestety, całkowicie mówicie, zmywa wszystkie białka, które znajdują się na kukipuli pszczowej. Pszczoła, zda się, naga. Miała białka, miała piękny ten białek. Zmyliśmy. Nic nie ma tam, szanowni państwo. Dodatkowo obniżyliśmy pH w środku, w szole, w wyniku czego doprowadziliśmy do rozwoju grzybów. Bardzo często to był, był przyczyna, dlaczego my tutaj się zajęliśmy, bo to był Państwa pomysł niejako na badania. To Państwo zaczęli się aromować, że po pwasie bruchowym widzicie, że zaczynają się w pasikach rozwijać grzyby. Myśmy zrobili badania naukowe, żeśmy to potwierdzili. Ale to Państwo tak naprawdę nam podsunęliście pomysł. Procentnikos, który w zasadzie nie jest dopuszczony w tej chwili, choć że trwały rozmowy nad jego dopuszczeniem do stosowania w pasiekach i też niestety zmywa z pszczoły, z tego pancerka wszystko, te wszystkie białka dodatkowo unieczynia rusterka, te zmiotki Jesteśmy na gorąco po Pani wykładzie na dniach Bałtowa, na, znaczy na dniach pszczoły w Bałtowie tak, i konferencji pszczoły. gdzie miała Pani wykład Zwracała Pani uwagę na probiotyki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 non-stop, nawet jeśli by to działało, to non-stop podawanie do tego może być długofalowo niekorzy niekorzystne. niekorzystne. A ja dzisiaj, przechodząc się tam po kramach, e, rozmawiałam z panią, która sprzedawała i powiedziała mi, że no wszyscy pszczelarze właściwie dobrze by było, żeby to e, e, ładowali tak. cały czas do syropu. Jakie jest pani zdanie na ten temat? Ach, powiem Czy są ci. badania naukowe, które potwierdzają e, bezwzględnie, że rzeczywiście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 Przepadaliśmy większość probiotyków, która była w tej chwili dostępna na rynku. One są do dnia dzisiejszego dostępne. Przypuszczalnie tutaj też taki. Tak, tutaj też. Tak, to są dokładnie te, dokładnie tak, właśnie między innymi. I powiem tak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 Pani Aneto, takie hasło kolejne, mała komórka, działa czy nie? Więc jeśli mała pasieka nie zmienia lokalizacji i jest oddalona, to trudna sprawa. Więc być może niestety większość tych, którzy są stacjonarni będzie skazana na to, że trzeba czasu wykonuje, tak się różni.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 Pewnie to się nie uda wszystko, ale przynajmniej trochę. Powiedział Pan, że większość problemów szczół aktualnie wywodzi się z tej gospodarki zawodowej. No i jednocześnie Pan powiedział, że, no.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 przekazywać te informacje szersze, tak? czyli jeżeli do nas ktoś dzwoni, chce uzyskać te informacje e, e, niekoniecznie nawet związane z tym tematem, który, k, k, który badamy w, da, w danej chwili, to też e, tłumaczymy szeroko tę specyfikę jakości e, produktów Okej, okay. Panie m, doktorze, ale też zajmuje się Pan naukowo pszczołami samotnymi, a jest Pan specjalistą od pszczoły murarki ogrodowej. E, no Tak się złożyło rzeczywiście, co prawda sytuacja się nieco zmieniła, bo ja już w instytucie nie pracuję, więc tutaj mamy to właśnie to, to, to nasze Czyli już nie zajmuje się pan badaniem, bo pan wiele lat zajmował się właśnie, yy, o ile kojarzę dobrze, yy, próbą chowu różnych pszczół samotnych.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 dla sprostowania, nie jestem Olkiem, jestem Zbigniewem. Dobra. Moje miodek to moja ksywa. Pseudonim, artystyczny. Pseudonim, oczywiście. YouTube'owy. Panie Zbigniewie, spotykamy tutaj pana spontanicznie na no widzę, na, dnie, na dniach pszczoły, w którym, gdzie robimy reportaż. Jak tutaj się panu widzi ta impreza? No dopiero wszedłem, to nie wiem. Może na koniec możemy porozmawiać. No, jak się znajdziemy? Dobra, to w takim razie... Na razie już ciekawą rzecz... Pytanie, jak tam Flow Hive? Bo ostatnio ktoś w internecie podobno Pana złapał z tym pomysłem. Znaczy wywołał Pana do odpowiedzi. Znaczy ja tylko, także proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie. Jak jest po rosyjsku Flow Hive? Nie, po polsku. Nie Nie, no chodzi o ten U automatyczny. A, oddałem po pięciu latach właśnie, bo pan był, pan, był, pan był tutaj stawiany właśnie jako, jako przykład osoby, która właśnie promuje to rozwiązanie jako świetne nie, nie, nie, w Polsce. Ja, i tak, nie, ja niczego nie promuje. Ale absolutnie ja się zgadzam. Ja widziałem pana materiały A. i absolutnie nie zgadzam, że pan nie promuje, ale na, właśnie na grupach internetowych pan był pokazywany jako ten przykład właśnie polskiego przeraża, który na tych ulach właśnie gospodaruje. Gdzie ja osobiście? Pasa, tak, gdzie ja osobiście uważam, że Flow High jest, jest nie jest rozwiązaniem na polskie warunki. Absolutnie nie jest. Nie. Ale to trzeba było, popra trzeba popracować 5 lat, żeby się przekonać. Nie? Panie Zbigniewie, czy będzie pan jeszcze aktywny na YouTubie kiedyś? Cały czas jestem na Facebooku. Ale nie, chodzi o filmiki. O Nie, nie, nie prosta, prosta odpowiedź. Nie, nie mam e, programu do obrabiania filmów, a na YouTubie pozmieniali, dlatego ludzie, ludzie uciekają z tego, bo, bo jest problem z umieszczaniem tych, tych filmów z cenzurowaniem na no, własnym zakresie no co tutaj panowie robią Jaki jest po prostu rola, tutaj, ro, rola tej, tej miejscówki, tego kramu na tych dniach pszczoły otóż proszę pana, tak dokładnie stary Bartnik szkoli młodego Bartnika, żeby wiedza Bartna nie zaginęła co momentami jest bolesne dla młodego Bartnika dla starego nerwowe dla starego nerwowe bo to zawsze i denerwuje jaki by nie byli i najgorzej to dzieci uczniów natomiast to proszę Pana będzie tak zwana to jest proszę Pana będzie ul kłodowy prosty chłopski Nie nierozbierane bo ule polskie proszę Pana które nosiły nazwę polskie były to ule kłodowe nierozbierane i dzieliły się proszę Pana na następujące. Ule kłodowe proste, zamknięte, proszę pana, z obu stron. Ule, proszę pana, tak zwane bezdenki, to były bezdenki podolskie, ale w tym wypadku były bezdenki zatworowe i bezzatworowe. Otóż te bezdenki można było jeździć i rozwieszać, proszę pana, na drzewach po lasach, a w ogóle rozwozić po polach i prowadzić gospodarkę wędrowną. Były jeszcze tak zwane główczaki, proszę Pana, służące do hodowli miodowej. I do tego wszystkiego następnym ule, proszę Pana, prostym nierozbieralnym kłodowym, były tak zwane ule leżaki, w których już produkowano czysty miód, a w których już nie produkowano roi pszczelich, czyli pszczół. Ponieważ z takiej kłody leżaka można wziąć więcej miodu, niż najmądrzejszy pszczelarz przy pomocy największej ilości cukru z najmądrzejszego ula, który sobie do tej pory wymyślił. Rozumiem. Mam takie dodatkowe pytanie, czy w ramach gospodarki bartniczej, którą pan stosuje, aktualnie zwalcza pan, czyli tempi dręcza pszczelego środkami dopuszczonymi do użycia w pszczelarstwie? Proszę pana, dręcz pszczeli, historia, proszę pana, dręcza pszczelego a mianowicie jego sposób rozmnażania i życia wskazuje na to, że z tymi pszczołami, a żyje już 50, może 80 milionów lat. No ale zapis, zapis Melifera. A proszę, a proszę pana, przywiózł go podobno Gierek w teczce, jak pojechał do Indii dla żony kupował koraliki. I stąd, proszę pana, pszczelarze mają problem. No więc wracając do tego tak, dręczu. Tak, wracając do mojego... I dręcz profesora. pszczeli, proszę pana. Jeżeli by zginęły wszystkie pszczoły i byśmy tych pszczół już na świecie nie mieli, to zanim my umrzemy po czterech latach, jak, jak mówił Einstein, umrze dręcz pszczeli, ponieważ dręcz pszczeli może tylko i wyłącznie rozmnażać się w pszczołach i z pszczołami. No, ale nie tylko na tym gatunku, bo jeszcze jest gatunek apis ceranek, na których on się może mnożyć i pierwotnie się tylko tam mnożył. Czyli myśli Pan, że on ewoluował w ciągu, yy, w ciągu proszę Pana, tych kilku lat, tak wyolował, że narobił problemów? No to, hmm. proszę Pana, no to ja tu nie mam, bo jeżeli on wyolował tak szybko, że od lat 70. dla ewolucji, tam nie wiem, te 10 lat już były problemy tutaj, proszę Pana, i on tak szybko wyegulował i to jakieś takie gwałtowne zjawisko i to wszystko nie wybuchło i się nie zapaliło, proszę Pana, Podczas tej ewolucji, tego dręsza pszczelego i dostosowania się do zabijania, proszę pana, tych apisów, czy tam o czym pan tu mówi? No to proszę pana, nie wiem, bo do tych barci jeszcze w nich nie wyolował. I nie wiem, co to jest ten dręcz pszczeli, bo ja go tu nie znajduję. Okej, okay, ale moje pytanie było: czy pan zwalcza, czy nie zwalcza? No nie znajduję go w tych barciach i Aha. proszę pana. Czyli nie, nie barci... zwalcza pan. No nie zwalczam, a może ja go zwalczam, tylko o tym nie wiem. Bo może on wyewoluował znaczy no, i ma Do takie zwalczania są i... konkretne środki akarycydy, które po prostu no, uszkadzają i zabijają ten organizm. Konkretnie ten. To znaczy, zabijają, rozumiem, te pająki. Więc proszę pana, nadal jest to problem jakiś przelarski, pan okay. mi tutaj, a my no. jesteśmy ze średniowiecza. My no. nie mamy, proszę pana, lupek powiększających. I nie rozróżniamy, proszę pana, bo pająka nie wolno zabijać, bo wtedy pada deszcz. I wy zabijacie te pająki i pogoda pierdzie. I znaczy, to jest roztocze, ja nic nie mówiłem o sobie. <grym> Ale to pszczelarze, bo proszę pana, oni tyle tych pająków zabijają, a zabijanie pająka to jest deszcz. Te deszcze gdzieś padają, tu przestają padać, temperatura na ziemi się podnosi. To trzeba o tym dręczyć, rozmawiać z tymi pszczelarzami, bo my, proszę pana, jesteśmy wartnikami. Rozumiem, ale moje pytanie było po prostu proste, proszę, czyż... nie mamy lupek i nie wiemy. Odpowiadam, nie wiem, proszę pana, nic na temat dręcza pszczelego, bo go nie widziałem. Ale się przez okulary widać, proszę Ja mam pomniejszające, to są minusy. <głos> Okej. Okay. Ale czy mogę uzyskać popytanie proste, tak czy nie? Ale co to nie, No czy wsadza pan po prostu akarycydy do kół? Z ciekawości pytam. Nie wiem, co to są akarycydy, bo w średniowieczu, proszę pana, było tak. No była gorzałka, był miód pitny, proszę pana, była soda. Były, proszę pana, na przykład no, do peklowania mięsa, do produkcji prochu. No takie tam, wie panie, szaletry były, mhm. no węgiel drzewny był. Siarka była. A o co pan pytał? Jakieś te karaty, ty No i proszę pana, nie wiem. No rozumiem, rozumiem. Nie ma sprawy, kłania. Nie nic takiego, proszę pana, co byłoby, proszę pana, chemiczne i wytworem, proszę pana, współczesnego przemysłu. I nic o tym, proszę pana, nie wiemy, daj Boże. Okej. Okay. I nie mamy dzięki temu, proszę pana, takich kłopotów jakichś. I bawimy się tu, proszę pana, świetnie. Jasne. Też, też, też wydaje tego, mi się, że. Też wydaje mi się, że do dobrą zabawę. I nasze pszczoły, proszę Pana, czują się świetnie. Jest ich bardzo dużo i rozmnażają się jak trzeba. I nie, nie widzimy tutaj żadnych, proszę Pana, to sobie proszę filmować tam zdjęcie, ile miodu znoszą i okay. tam opowiedzieć, czy te chore pszczoły tyle znoszą, czy to zdrowe tylko mogą Rozumiem. tyle znieść i tak to działa. Miłej zabawy życzę w takim razie. Pan. Bo to jest Co tutaj pan ma, bo widzę, że jakieś takie yy, cegłówki, krótko mówiąc. Można też tak na to powiedzieć, niemniej są to dodzowniki ceramiczne kwasów organicznych, które stosujemy przy zwalczaniu warozy w Ulas. Nasączamy taki dodzownik kwasem. Metoda cała oparta jest o to, że przy odpowiednim składzie granulometrycznym i odpowiednim procesie wypału takiej płytki on będzie oddawał określoną stałą ilość odparowanego kwasu w przedziale czasowym niezależnie od wahań temperatury w ulu. i to jest właśnie na tym ta innowacja polega. Poza tym metoda jest niezwykle prosta oszczędza czas i pieniądze pszczelarza. Rozumiem, ale jeszcze widzę, że oferuje Pan jakiś płyn. Co to jest? A tak, to jest drugi produkt. To jest y, produkt też pol polski. Też Pana? Nie, to jest produkt, którego jestem dystrybutorem, który po prostu zawiera odpowiedni, odpowiednią mikroflorę opartą na bazie bakterii kwasu mlekowego, drożdży, promieniowców które stosuje się w ulu w różnych okresach roku, od zakarmienia na zimowle jako dodatek do paszy. I jak po pan poleca to stosować? No polecam po prostu stosować kilka razy w roku, po pierwsze. Ale nie yy, nawet tak prewencyjnie po prostu? Prewencyjnie tak. Zazwyczaj wtedy jak robię przegląd pasieki, to mam pod ręką niewielki spryskiwacz z rozcieńczeniem yy, po prostu 1 do 50 i prysnę sobie delikatnie po ramkach. Wprowadzam tym samym odpowiednie szczepy bakterii kwasu mlekowego na ramki. I co to daje? Jaki jest efekt? No Jest kilka efektów. Po pierwsze, ubytek bakterii kwasu mlekowego spowodowany chemią, skażeniem środowiska, spowodowany tym, co pszczoła przynosi do ula, bo pszczoła ma bardzo ograniczony, system detoksykacji wewnętrznej, więc przejmują tą kontrolę bakterie w ulu. Jeżeli ich jest mniej, wyjaławia się atmosfera ula, to po prostu pszczoły słabiej funkcjonują, słabiej konserwuje się pierzga i wiele, wiele takich innych. W samym przewodzie pokarmowym pszczoły, jest na to wiele badań, bakterie kwasu mlekowego przyspieszają odbudowę błon perytroficznych, przez co po prostu dają większą odporność, tworzą w jelicie środkowym odpowiedni mikrofilm, a ten mikrofilm z kolei wpływa na zwiększenie odpor odporności chociażby na pasożyty nozema ceranę czy nozema apis. Tak, I... normalnie w ulu w gospodarce. Tak, normalnie w okay. tak. A i mówi Pan, że skoro są badania, to są jak jest po prostu szereg, dowody, tak, jest są dowody to, naukowe, że tak, to tak. działa, tak? Przy czym to są badania ostatnich lat. Hmm. Łatwe unasienianie matek pszczelich, dzielenie i łączenie. I jak wiadomo, kiedy oswajamy, czy powiedzmy hodujemy zwierzęta, czy to od tak naprawdę rewolucji neolitycznej, kluczowym aspektem było kontrolowanie rozmnażania. I to wszystko, no, czy mówimy o grzybach, czy mówimy o sinach, czy mówimy o zwierzętach, to jednak musimy dobiegać wiadomo o konkretne osobniki, tworzyć dla nich sztuczne środowisko i modelować je w konkretnym kierunku. I tak jak Pan powiedział, że obecnie to się nie nadaje do takiego zastosowania oficjalnego, ale na przykład do badań z zakresu bioinżynierii, do badań eksperymentalnych, tak. i do badania na przykład neuroplastyczności i tak dalej, to może mieć to oczywiście Oczywiście, zgadzam się. To, że y, przyroda i ewolucja wykształciła u pszczół taki mechanizm przetrwania, bo każdy gatunek wy wybiera różne drogi przetrwania. Pszczoły wybrały kierunek poliandrii, czyli matka kupuje z wieloma trudniami? Tutaj kolega mówił, że 10, nawet w badaniach eksperymentalnych na podstawie DNA znaleziono matkę, która kupulowała z 42 trutniami. Dlaczego tak się dzieje w przypadku pszczół? Ponieważ, jeszcze co jest ciekawe, w przyrodzie się nie zdarza, żeby trudnie były z jednej, e, jednej e, pnia. W przyrodzie trudnie, ludziom się wydaje, że matka kupuje nad pasieko. Nie. Matka lata do 3 km, a jakiś mało trudni do 10. Trutnie latają do 5, 6, a na pierwszym kilometrze trudniej z najszej pasieki nie ma wcale. Najwięcej trudniej jest między 3 a 4 km, a latają do 6. A więc matka może kopulować nad pasieko, może kopulować 3 km pasieki, 10, a trudniej najczęściej kopuluje między 3 a 4 z naszej pasieki. Czyli jeden sam, do badań naukowych tak, do badań genetycznych tak, do pracy kadowlanej tak, ale nie do rodzin. Ja osobiście tak uważam, niektórzy moi koledzy insemnatorzy się obrażają na mnie, że im to wygarniam, ale ja się tyle razy przekonałem, że w prywatnej pasiece za darmo i za dopłatę nie chcę. Jakieś podsumowanie? porównać to trochę do tego, co Stosujemy chociażby u kręgowców, no bo wiadomo, że jak mamy hodowle naturalne, nasze zwierząt zagrodowe i hodowle przemysłowe, to większość krów czy właśnie świń jest już sztucznie inseminowana. Znaczy, tak, a przemysłowi... więc inseminacja, ta, w czym jest tu inseminacja? Ma u ssaków, dlaczego? Bo bardzo łatwo jest wyselekcjonować reproduktora o wysokich parametrach, bardzo łatwo jest, czyli na przykład byk. Daje 50 tysięcy porcji nasienia, są rożone w, ciemnym, w suchym lodzie. Są rożone. Następnie jest próbna seria 100 jałówek. Są dobre. To jest następna seria 1000 jałówek. Jak są dobre, to się wykorzystuje jego nasienie, aby już się z dawno zarżnięty i go psy zjadły. Natomiast jak są złe po pierwszej setce, to cała porcja nasienia jest niszczona. Okej, okay, Panie Cezary, może później się jeszcze spotkamy, tymczasem musimy lecieć. Bardzo... Ale jak Wy ch no. chcecie coś opowiadać. A my jesteśmy tam, Kaczek, dobra? No i wracamy z Bałtowa, mieliśmy nawet problemy z uruchomieniem samochodu. Jak panowie wrażenia? Z uruchomieniem, z uruchomieniem samochodu wrażenia były naprawdę e, niezapomniane, bo baliśmy się, że będziemy musieli wracać stopem i samochód zostawić, a długa była droga przed nami, a same, a same dni pszczół ja jestem zadowolony z wyjazdu. Mamy sporo materiału e, nagranego. I sporo teraz do pomontowania, ale myślę, że całkiem ciekawą dokumentację nam się udało zdobyć i też odbyć kilka rozmów z ciekawymi ludźmi. Kacper? Ja mogę się podpisać przed moim przedmówcą dokładnie takie same odczucia, moim zdaniem bardzo wartościowe. Można było zobaczyć ciekawych ludzi, zobaczyć interesujące opinie, nawet jeżeli niektóre wydają się, no mało mieć wspólnego z prawdą i być bardziej przejawem ignorancji, to jednak mimo wszystko wartościowe jest, bo można zauważyć, jak w takim środowisku wiedza specjalistyczna miesza się z zawobodem. Ale mieliśmy też fajnych gości, naukowców prosto na gorąco po swoich wykładach. Zresztą, jeśli chodzi o dni pszczoły w Bałtowie, to właśnie cykl wykładów, konferencja Moim osobistym zdaniem najciekawsza najciekawsza rzecz dzisiejszego dnia, bo całe, całe dni pszczoły trwają 3 dni od wczoraj, dziś, jutro. My, my byliśmy dziś, czyli w sobotę 21 sierpnia 2021 więc nie możemy mówić, co było, co było wczoraj i co będzie jutro, ale jeśli chodzi o dzisiejszy dzień właśnie wykłady i konferencja to była moim zdaniem najwartościowsza rzecz, choć znowu z drugiej strony nie na wszystkim udało nam się pojawić, ponieważ na cyklu warsztatów nie udało nam, na cyklu warsztatów nie udało nam się dotrzeć, więc też recenzji z tego nie mamy. Ale z tego co widzieliśmy, co udało nam się zobaczyć, to właśnie wykłady były moim zdaniem najciekawsze i takie najwartościowsze. Zgadzam się z tym absolutnie. Wykłady były najbardziej ciekawe, dlatego że można było zobaczyć merytoryczną wiedzę przez badaczy, którzy nie dość, że są pasjonatami, znają się na tym, co robią i rzeczywiście widać, że reprezentują pewien właśnie poziom merytorycznej wiedzy, mają konkretne badania, konkretne doświadczenie naukowe, research, a nie tylko opierają się na dowodach anegdotycznych i na marketingu. Mam podobne opinie, więc nic zadać, nic Oczekujcie następnych relacji e, w tej formie, a może też innej e, pszczele wieści. Do zobaczenia, hej! Cześć! 40, 40, 40, 40. A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.